Dzień dobry. Dzień dobry. Czy może mi Pani powiedzieć, do której Państwo macie otwarte w weekendy i w dzień powszedni? Proszę Pana, do, do, od godziny 8 do 21, każdego dnia. Aha, Czy normalnie jest oświetlone stop, tak, można tak. jeździć. Mhm. Tak, tak. A, a czy ta chatka do wynajęcia, to, to ona już pewnie będzie zajęta, no nie? Bo to... Wie Pan co, ja Panu coś powiem. Zaraz Panu powiem, wezmę grafik, Panu powiem, na jakiej... w jakim terminie byłaby wolna. Mhm. Pana dopiero byłaby możliwość od 20 lutego. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy, czy ten orczyk na samej górze, on tam działa? Czy tam jest odpowiednia ilość orczyk śniegu? działa od godziny 8 do godziny 16, 16.30 w tej granicy. Zależy od bo... je, jak jest mrok, czy jak wcześniej, no to wcześniej jest o 16.00, czasami jest do tej 16.30, w zależności jak, jak tam mrok zajdzie na to, Rozumiem, rozumiem, bo tam nie jest oświetlone po prostu. Nie, to nie ma oświetlenia mm -hmm. oczywiście. Dobra, no to serdecznie dziękuję za informację, w takim razie i pozdrawiam. Do widzenia. Skoro jeden z moich ulubionych stoków narciarskich jest już otwarty i wszyscy jeżdżą aż do godziny 21, uważam niniejszym tegoroczny sezon filmowo-zimowo-narciarski za otwarty. No chociaż mamy już luty. No to dla mnie właśnie się otworzył. Pierwszy film, jaki chciałbym polecić, będzie nawiązywał do poprzednich odcinków filmów zimowych. Omówiłem tam norweski horror Cold Prey. Teraz przyszedł czas na część drugą, wyreżyserowaną przez innego reżysera. Film ten zaczyna się tam, gdzie kończy się część pierwsza. Jednak o ile część pierwsza była znakomitym filmem do oglądania podczas wyjazdu narciarskiego w jakiejś chacie górskiej na, na skraju ośnieżonego zbocza, to druga część odbiega od tego schematu, bo główna bohaterka przenosi się do szpitala, do którego zostaje przewieziona po szkodach, jakie odniosła w walce ze złym mordercą w części pierwszej. Halo? Arnolda? Owszem, wszystko nadal dzieje się w zimie, jednak znaczną część przeważają zdjęcia w szpitalu. Mamy do czynienia znowu ze Slasherem, ku nieszczęściu głównej bohaterki, również zabity przez nią morderca Szaleniec zostaje do tego szpitala przewieziony. No, facet wydaje się martwy, jednak jak to bywa w slasherze, yy, za pomocą tajemniczych sił powstaje z grobu. No, tak byłoby w typowym slasherze, natomiast w filmie Fritz Wild części drugiej, jest coś, co właściwie, no ja chyba nie mogę sobie przypomnieć wcześniej takich przypadków, ale ja to kojarzę po raz pierwszy. Otóż, nie będzie to spoiler, ale powiem wam tak, że główny morderca wraca do żywych za pomocą urządzenia do reanimacji. W jakiś sposób udaje się zreanimować specjalnymi elektrodami, wstrząsami tego człowieka. I on ożywa, więc jest tutaj ciekawy motyw. No, który właściwie ja widziałem, no, ja chyba widziałem pierwszy raz w życiu. Połączenia slashera, który wielokrotnie sięgał w przypadku rozwiązania zagadki do prostego wytłumaczenia, no, że facet jest nawiedzony, jakieś dziwne siły z zaświatów, no, wraca po prostu, bo wraca, bo jest to zło wcielone. Natomiast tutaj to zło wraca, bo zostaje zreaktywowane przez ludzi. No więc jest to bardzo ciekawy punkt wyjściowy. No, sam punkt wyjściowy w sobie jest ciekawy, ale potem już um, zaczyna być bardziej standardowo. Jednak wydaje mi się, że poziom jest utrzymany i ocena 6 na 10, czyli dobry, porządnie zrobiony film dla fanów tego gatunku jest jak najbardziej do obejrzenia. Jeśli ktoś lubi takie kino, gdzie e, zabili go i uciekł e, z siekierą, którą potem wbił w plecy komuś, no to może Obejrzeć drugą część Cold Prey, czyli mroźnej zimy. Pośle! Mroźna zima, jeśli nawet nie większa i nie bardziej sroga, panowała za czasów PRL-u w Polsce. Co pokazał nam reżyser Jerzy Goruza w jednym z odcinków takiego serialu adresowanego ponoć bardziej do młodszej widowni, czyli Wojna Domowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbieram chleb suchy, dla konia. Nie, u nas nigdy nic nie zostaje. Syn wszystko zjadł. Adel? Mowa o odcinku Zagraniczny gość, w którym to w okresie zimowym naszą rodzinkę odwiedza kuzyn z Anglii. Ja jestem twoja ciotka, ciotka Zofia. How do you do? Co jest dobrym pomysłem, aby pokazać właśnie ówczesny świat, smutny, szary, perelowski, w konwencji komediowej z perspektywy zewnętrznej, jakiegoś obserwatora, który ma jakiś dystans. I właściwie można powiedzieć, że zima pełni tutaj dosyć kluczową rolę w niektórych momentach. Szczególnie jest to widoczne, kiedy zabierają kuzyna na wycieczkę autobusem po Warszawie. No, kto już by się nie skusił na wycieczkę prowadzoną przez pana Federowicza, który znakomicie opowiada o różnych atrakcjach, jakie widać za autobusem. Dzień Witam Państwa serdecznie na spotkaniu z Warszawą, zorganizowanym przez nasze biuro Turystyczne. Przy kierownicy kierowca pierwszej kategorii Zenon Maciejak, przy mikrofonie przewodnik dyplomowany Jan Cybulski. Daty, fakty, anegdoty. Widać za autobusem w cudzysłowie, ponieważ, no, niezbyt widać, bo śnieżyca nawala tak, że zamarzają wszystkie szyby, i przez małą, zeskorbaną dziurkę, no, niewiele widać. Budynek, który Państwo widzieli przed chwilą, jest to Pałac Kultury. Budynku tej skali Warszawa nigdy dotąd jeszcze nie posiadała. Wysokość 234,5 metra, kubatura 3 hektary, pracuje w nim 20 tysięcy ludzi. Gdzie ten pałac? Pałac? Pałac był przedtem. Teraz jesteśmy już... lepiej słuchaj przewodnika, to no się da, że jesteśmy. I cała ta sytuacja właściwie pokazuje nam, że tak naprawdę, no co tu w Warszawie, w PRL-u oglądać? No Pałac Kultury. A kiedy wreszcie udaje się wyjść z tego autobusu, no to wszyscy wpadają po pachy do śniegu. Tak się kończy ta znakomita scena śmieszna, naprawdę wzbudzająca śmiech za pomocą... no bezkompromisowego przewodnika wycieczki. Oto kolumna Zygmunta. Stoi ona w naszym mieście już 322 lata. W dawnych czasach odległość Warszawy od innych punktów na ziemi mierzono właśnie od tego miejsca. Dziś mierzy się od poczty głównej. Program spotkania poczty głównej nie przewiduje. A teraz proszę, proszę, u... proszę uważać. Kolumnę postawił król Władysław IV. Jest z nią związana legenda. Legenda. Trzymany przez króla w prawej ręce miecz Aha. raz, dwa, trzy, cztery obniża się coraz bardziej a kiedy dotknie kamiennej podstawy nastąpi koniec świata oczywiście wyjazd na narty też musi być jak żeby można kuzyna z Anglii nie zaprosić w nasze polskie piękne Tatry uwaga świcy proszę ewolucja zasadniczo polega na tym że piętami wypytamy tyły na stopy razem uwaga uch, uch, uch, Ćwiczymy, prawda? No. A tam znakomity aktor Kobiela pokazuje, jak się na nartach powinno jeździć. No i jeśli się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, co też przykładnie sam czyni. Ewolucja wygląda zupełnie inaczej. Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Świetny odcinek, znakomity, wyjątkowy odcinek, który można oglądać w oderwaniu właściwie od całości serialu. Jeżeli ktoś dawno to kiedyś oglądał, to zachęcam, żeby obejrzeć tę część i zobaczyć, że jednak to nie był taki banalny film dla, dla młodzieży, o sprawach młodzieży. No jest tutaj i humor, i gdzieś zakamuflowana satyra na ówczesne czasy. Co, czytacie gazety? Próbuję, ale mało rozumiem. Jak książkę czytam, to rozumiem, ale w nie. Tak, a czego nie rozumiecie? Może ja pomogę wam? My nie rozumiemy headlines. A my też nie. Dziełem, które zostawiłem na koniec tego zbioru filmów zimowych jest film telewizyjny z 2002 roku pod tytułem Shackleton. Jest to film no dosyć długi, prawie trzygodzinny, podzielony na dwie części, opowiadający o pewnym podróżniku, który w latach 20 wieku XX zdecydował się na wyprawę na Antarktydę. I właściwie przez pierwsze 45 minut obserwujemy starania Shackletona, granego przez bardzo dobrego aktora Kenneth Brana obserwujemy jego starania o fundusze zbiera pieniądze po różnych stowarzyszeniach no, jest ciężko bo w tamtych czasach z tamtym sprzętem była to wyprawa no, niebezpieczna i ryzykowna i mało kto chciał uwierzyć że wyprawa w takie dzikie odludne tereny jest możliwa i ma sens Kenneth Branagh w filmie Shackleton. Wszystko to jest pokazane i powiedziane w obszernych dialogach, co właśnie jest sporym minusem tej biografii, ponieważ cierpi ona na wszystkie minusy filmu telewizyjnego. Mamy tutaj troszkę za dużo dialogów, które tłumaczą nam, co bohaterowie chcą zrobić, dlaczego chcą zrobić i dlaczego ktoś nie chce np. Na dofinansować naszego Shackletona. Powiedziałeś mi, że już tam nie wrócisz. Sytuacja się zmieniła. Nie mogę już wykładać. Jestem tylko jednym z odkrywców, którzy nie zdobyli bieguna i mieli czelność przeżyć. Nie mów tak. A twoja firma tytoniowa? Miałeś skupić się na niej. Marny ze mnie handlarz. Ale jeśli ktoś zafascynuje się tą historią, bo dzisiaj dzięki tamtej wyprawie mamy... Wspaniałe zdjęcia, wspaniałą dokumentację owej wyprawy, co też jest w tym filmie zaznaczone. I wydaje mi się, że jest to najbardziej intrygujący motyw, czyli... Wyrusza z nimi kamerzysta, który ma nakręcić film, porobić zdjęcia, dzięki czemu będzie mógł mieć kilka procent w prawach do filmu, będzie mógł zarobić na tym jakieś pieniążki. No i mamy tutaj pokazaną chęć nakręcenia właśnie jakiegoś monumentalnego filmu o jeszcze większej wyprawie, aczkolwiek... Nie ma tutaj tej pasji, co w znakomitym filmie Wernera Herzoga "Fitzcaraldo", gdzie Klaus Kiński chciał wybudować operę w dżungli. Znam ludzi, którzy mogliby być zainteresowani prawami do filmu. Usiądź. Może i ja byłbym zainteresowany. W razie wojny kronika filmowa będzie w cenie. Tutaj facet chce po prostu nakręcić film i ten filmowiec jest gdzieś z boku, gdzieś w tle, wszystko nakręca, od czasu do czasu możemy zobaczyć charakterystyczne zdjęcia, przebitki, materiałów i właściwie w kilku scenach, kiedy mamy konflikt, który w dziełach filmowych zwykle jest najciekawszy. Jest napięcie, jest coś fascynującego. Nie będzie to spoilerem, no, bo mówię teraz o faktach historycznych, oczywiście autentycznych jak najbardziej. Shackletonowi no, nie udaje się osiągnąć do końca celu. Jego statek klinuje się gdzieś w krach i muszą go porzucić. Porzucają go. Statek oni, a oni już w drugiej części dalszą podróż muszą odbyć pieszo, no właściwie podróż, no to już jest próba powrotu do, do swoich domów, próba przeżycia a miało zrobić się cieplej może jest cieplej, kiedy sikałem dziś rano może zamarzał w powietrzu nie do wiary, tak było Trzeba zadecydować, co zabrać, no i filmy, rolki filmowe są tutaj najbardziej zbędnym elementem. I tutaj właśnie filmowiec próbuje przekonać Kenneth Brana, czyli Shackletona, no, że jednak warto uwiecznić tę wyprawę. Dla tych momentów być może warto ten film obejrzeć. Ale przede wszystkim jest to film, myślę, że dla miłośników takich właśnie wypraw. Jeżeli wcześniej poczytamy co nieco o postaci Shackletona, łatwiej nam będzie wejść w tę troszkę taką pokraczną i rozlazłą telewizyjną narrację. Popatrz, zamarznięty mocz psa. Na co patrzycie? Uważaj, staruszku, pokład zamarza. To zaskakujące ale myślę, że 6 na 10 biorąc pod uwagę dobrą grę głównego bohatera ten człowiek, niezależnie od tego czy gra Szekspira czy gra detektywa Walandera, no to jest w stanie pokazać coś ciekawego i z tej postaci, w którą się wciela jest w stanie wydobyć jakieś ciekawe emocje których nie spodziewalibyśmy się zobaczyć, tak więc dla Kenneth Brana można ten film obejrzeć, no bo jeśli chodzi o Styl całego filmu, no to jest styl przeźroczysty. Widzieliście pełno tego typu nakręconych filmów o różnych innych ważnych dla historii sprawach, które to obrazy najczęściej interesują tylko właśnie fanów danego tematu. Pozostałych rolach. Innym filmem zimowym jest również Fany i Aleksander. Ingmara Bergmana, o którym to dzielę w innym podcaście możecie słuchać. Też jest tam bardzo dużo śniegu, no i jako, że jest to arcydzieło, no to niezależnie od tego, czy śnieg, czy deszcz, czy lato, czy wiosna, to warto to obejrzeć, a ja tymczasem idę wyszukiwać kolejnych filmów z zimą w tle i no być może, być może wybiorę się, skoro pani mnie tak zapraszała i zachęcała, że mają takie dobre warunki, na jakiś malutki wypadzik narciarski. Trzymajcie się ciepło. Beko. Jak się nie wywróci, to się nie nauczy. Następny.